Na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie. Spór o profilaktyczne badania mamograficzne. W New England Journal of Medicine ukazał się artykuł, którego autorzy twierdzą, że rutynowe używanie mamografu do badania zdrowych osób powoduje, iż olbrzymia liczba kobiet jest niepotrzebnie leczona w związku z wykrytymi guzami, które nigdy nie spowodowałyby żadnych objawów. Najnowsze badania dolewają oliwy do ognia i tak już rozpalonej debaty na temat sensu szerokiego stosowania praktycznych badań mamograficznych. Autorami badań są onkolog Archie Blair z St. Charles Regional Cancer Center's Bend oraz profesor medycyny Gilbert Welch z Dartmouth College. Autorami badań są onkolog Archie Blair z St. Charles Regional Cancer Center oraz profesor medycyny Gilbert Welch z Dartmouth College. Naukowcy przyjrzeli się wynikom badań mamograficznych przeprowadzonych w USA w latach 1976-2008 na kobietach po 40 roku życia. Uczeni sprawdzali statystyki dotyczące liczby kobiet poddających się mamografii, liczby zdiagnozowanych przypadków choroby oraz liczby zdiagnozowanych przypadków nowotworów w późniejszych stadiach. Zauważyli oni, że od połowy lat 80., kiedy profilaktyczne badania zyskały popularność, liczba nowotworów zdiagnozowanych we wczesnym stadium rozwoju zwiększyła się ponad dwukrotnie, do 122 przypadków na 100 tysięcy kobiet. To oznacza, że jeśli diagnozy byłyby prawidłowe, to powinniśmy obserwować mniej więcej analogiczny spadek liczby diagnoz w późniejszych stadiach choroby. Tymczasem okazało się, liczba diagnoz choroby na późniejszym etapie rozwoju spadła jedynie o 8 na 100 tysięcy kobiet. Na tej podstawie uczeni doszli do wniosku, że u ponad miliona kobiet, u których na podstawie mamografu zdiagnozowano nowotwór, nigdy nie wystąpiłyby symptomy choroby. W ciągu jednego roku mamografy niepotrzebnie zdiagnozywały nowotwory u ponad 70 tysięcy kobiet. Szkody z powodu zbyt alarmistycznych diagnoz są prawdopodobnie większe niż wcześniej sądzono. Piszą autorzy artykułu i dodają, że kobiety niepotrzebnie przechodziły chemioterapię, zabiegi chirurgiczne, naświetlanie i leczenie hormonalne. Leczono je ze względu na nieprawidłowości, które nigdy nie wywołałyby objawów chorobowych. Na tej podstawie stwierdzili też, że obserwowany w badanym okresie spadek śmiertelnych przypadków raka piersi nie ma związku z rozpowszechnieniem się badań mamograficznych. W studium nie uwzględniono kobiet, u których nowotwór piersi mógł wystąpić dziedzicznie. U takich pań zwykle rozwijają się agresywne formy nowotworów i muszą się one okresowo poddawać badaniom. Powszechne Zachęcanie kobiet do przeprowadzania badań mamograficznych budzi coraz większe kontrowersje. W 2009 roku amerykański Preventative Services Task Force oficjalnie wypowiedział się przeciwko rutynowym badaniom mamograficznym u kobiet po 40 roku życia, co wywołało spore oburzenie. W ubiegłym miesiącu Brytyjski Departament Zdrowia przyznał oficjalnie, że badania mamograficzne prowadzą do fałszywych alarmów. Uznano jednak, że program rutynowych kontroli powinien być kontynuowany. Obecne badania mają swoich przeciwników i zwolenników. Przedstawiciele American College of Radiology, organizacji skupiającej m.in. osoby interpretujące wyniki badań mamograficznych, skrytykowali badania. Pochwalił je za to Francis Visco, prezydent National Breast Cancer Coalition, który twierdzi, że rutynowe badania mamograficzne nie wpływają na w znaczący sposób na zmniejszenie śmiertelności spowodowanej nowotworem piersi. Specjaliści zwracają uwagę, że pozytywnym aspektem badań mamograficznych jest też fakt, iż poddające się im kobiety bardziej zwracają uwagę na zdrowie swoich piersi, przez co mamografia w pośredni sposób przyczynia się do spadku zachorowań. Niektórzy oskarżają autorów artykułu, że przez nich część kobiet nie podda się badaniom, przez co niektóre z nich umrą. Nie jesteśmy przeciwko badaniom profilaktycznym, one ratują życie. Uważamy jednak, że należy bardziej zwrócić uwagę na szkodliwą stronę mamografii, twierdzi Bleier. Opracowanie Mariusz Błoński, źródło kopalnia wiedzy. Podkład muzyczny Wojciech Wszelaki i Dorian Przystalski. Montaż Maurycy Chabranek. Produkcja Radio Wolne Media. Czytała Paulina B. Na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie.